To są informacje polskiego radia 24. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców w miejscowości Jarosławiec. W powiecie zamojskim znaleziono fragment rakiety. Do poniedziałku cena benzyny będzie najniższa od początku programu CPN. Wtargnął z siekierą do przychodni w tarnowie policja zatrzymała agresywnego 50-latka. Minęła 20. Ewa worobiec. Zapraszam. Żandarmeria wojskowa pracuje na miejscu odnalezienia fragmentu rakiety w miejscowości Jarosławiec w powiecie zamojskim. Niewielki fragment rakiety prawdopodobnie został użyty przez lotnictwo do zwalczania rosyjskich dronów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną we wrześniu. Nie maż zagrożenia dla mieszkańców.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 Ceny paliw są wyliczane przez resort energii na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na krajowym rynku. Do niej doliczane są akcje za opłata paliwowa, podatek VAT i marża. Tarnowska policja zatrzymała mężczyznę, który po południu wtargnął z siekierą do przychodni i wykrzykiwał niezrozumiałe hasła. O sprawie mówi Kamil Wójcik z Tarnowskiej Policji.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 Przewoźnik był w stanie znaleźć rozwiązanie tylko dla niektórych pasażerów.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 Kończy się misja Artemis II po godzinie drugiej w nocy czasu obowiązującego w Polsce. Astronauci powinni wylądować na Pacyfiku w pobliżu wybrzeża Kalifornii. Tam będzie na nich czekać statek ratunkowy. Eksperci podkreślają, że przed astronautami teraz najtrudniejsze zadanie, czyli lądowanie.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 W ramach misji Artemis II statek z załogą jedynie okrążył Księżyc i jednocześnie znalazł się najdalej od ziemi w historii. Oddalił się o ponad 406 tysięcy kilometrów. To były informacje Polskiego Radia 24.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 5 minut po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. A obok mnie już jest Rafał Bała, redakcja sportowa Polskiego Radia. Witaj, Rafał. Witam, cię Dzisiaj witam nasze słuchacze. Dzisiaj jest rzeczywiście dzień bardzo smutny. Bardzo znana postać polskiego sportu, piłkarz, trener, bardzo dobrze oceniany przez właściwie wszystkich specjalistów od piłki nożnej, ale też przez nas dziennikarzy, zwłaszcza przez dziennikarzy sportowych. Tak, znakomicie współpracował z nami, ale też, tak jak powiedziałeś, potrafił. To był taki trener z krwi i kości, nie dość, że dobry piłkarz przed laty, przecież e, zaczynał w Rakowie, później Legia, Warszawa, Widzew, Śląsk, Wrocław. E, to jeszcze znakomity wychowawca młodzieży. On przeszedł te wszystkie szczeble, e, szczeble kariery trenerskiej. Jacek Magiera, 49 lat, no niestety zmarł dziś nagle. No i wydawać by się mogło, że wysportowany, zahartowany Serce nie wytrzymało. Biegł i nagle się zatrzymał. Przygra. Będziemy o Jacku dziś mówić. Teraz. Za chwilę wrócimy z tym tematem. Jacek Magiera, czyli asystent selekcjonera reprezentacji polskiej. Teraz skrót innych wiadomości ze sportowych aren. Ukraina prowadzi z Polską 2 do 0 po pierwszym dniu rozgrywanego w Gliwicach meczu tenisistek w ramach cyklu Billie Jean King Cup. Katarzyna Kawa przegrała z siódmą tenisistką rankingu światowego Eliną Switoliną 2 6, 1 6 Wcześniej Magdalinet legła Marcie Kostiuk 4 6, 0, 6 Pozostałe spotkania w sobotę o 12:00 na kort wyjdą Maja Chwalińska i Kawa kontra Ludmiła i Nadia Kiczynok. Potem zmierzą się Linedze z Fitoliną. Ewentualnie w piątej grze wystąpią Kawa i Kostiuk. Stawką rywalizacji jest awans do finałowego turnieju Jean King Cup, który odbędzie się we wrześniu w Chinach. Więcej na ten temat z Gliwic. Maria Furdyna.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 Po pierwszym dniu rywalizacji Polska-Ukraina 0-2. Do, do kończenia tego meczu w Gliwicach jutro. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Francuz Paul Sesza wygrał piąty etap kolorskiego wyścigu dookoła kraju Basków. To już trzecie etapowe zwycięstwo tego zawodnika w tegorocznej edycji. Sesza pozostał oczywiście liderem. Polacy w tych zawodach nie startują. Reprezentanci Polski w siatkówce plażowej Michał Bryli, Bartosz Łosiak z kompletem trzech zwycięstw zakończyli zmagania w fazie grupowej rozgrywanego w brazylijskiej. Sakua turnieju rangi Beach Pro Tour Elite 16. Tym samym awansowali do 1-8 finału. Po piątkowej części rywalizacji w rajdzie Chorwacji Polacy Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem zajmują ósmą pozycję w kategorii WRC 2 Challenger. W klasie WRC 2 są na 11 miejscu. Wśród kierowców walczących w rajdzie Chorwacji o Mistrzostwo Świata WRC na czele jest Finn Sami Pajari. Dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej, Brytyjczyk Elfin Evans oraz wicelider Szwed Oliver Solberg mieli dziś kraksy i odpadli z walki. A teraz już zapowiadany temat główny naszego magazynu Jacek Magiera nie żyje. 49-letni asystent selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski zmarł nagle we Wrocławiu. Karierę piłkarską zaczynał w Rakowie Częstochowa, gdzie debiutował w Ekstraklasie jako 18-latek. W tamtym czasie jego kolegą z drużyny był Grzegorz Skwara, który tak wspomina Magierę. Z Jackiem miałem bardzo dobry kontakt i i wtedy za młodych lat, no bo ja jestem starszy tylko o dwa lata, no tylko, ale można powiedzieć aż wtedy. No Jacek wchodził przez trenera do Boscha, byliśmy trenowani i po tych strzebekach juniorskich. Ja chyba pierwszy gdzieś tam zadebiutowałem z tą grupą 7-5 rocznika, jak Piotr Ibański. Później Jacek do, dokoptował do tej drużyny, można powiedzieć. I, no i to był bardzo miły, pogodny, spokojny człowiek. No, no to jest dla mnie, dzisiaj jak to przeczytałem, to jest wielka tragedia i rodzina je, e, jego i, i myślę, że wszystkich tych, co go znali, no to jest szok. No, no niemożliwe. No. Stronił gdzieś tam od alkoholu przykład, Taty rodzinnego, no naprawdę wspaniały człowiek i, i jak to mówią, licho złego nie weźmie. No. Był bardzo pracowity, jak to w młodym wieku chodzą gdzieś chłopaki na dyskotekę czy coś, to ja Jacek raczej go tam nie, nigdy nie widziano. Zawsze gdzieś tam z piłką próbował zostawać też po treningach. No wzór do treningu, wzór, później e, z tego co tutaj te wywiady rozmawiałem z nim, to tak samo jak trener, no. z tych młodszych czasów jeszcze co mi się kojarzy, no bardzo cichy chłopak, no tam nie za bardzo w szatni go było słychać, no tak można powiedzieć. Wtedy lega gdzieś tam potrzebował jakieś przemiany, Jacek się gdzieś tam wyróżniał. Można powiedzieć, że w tych czasach Jacek miał gola. Umiał się znaleźć nawet jak grał, czy na stoperze, czy gdzieś na szóstce, to potrafił strzelić bramkę pod bramką przeciwnika. Tyle co Jacek miał szczęścia pod bramką, to, to nie ma nawet...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 no to taki bramek się nie ogląda, no, tak można powiedzieć. No, na, na, ja nawet przez swoje całe y, życie, które gdzieś tam piłkarskie, to nawet na treningu takie bramki nie strzeliłem, a, a Jacek potrafił to w ekstraklasie strzelić. Potrafił się znaleźć y, gdzieś pod tą bramką, no i wtedy y, jako młody chłopak Legia go zauważył, on też był w tej kadrze chyba olimpijskiej, y, jako kapitan gdzieś tam poszedł do Legii, no i zrobił karierę no Zrobił bardzo fajną karierę piłkarską, no i teraz trenerską. Wydawało się, że to wszystko jest właśnie na najlepszej drodze. Przecież Jacek Magiera jako piłkarz też można powiedzieć spełniony. Grał w bardzo dobrych klubach polskich. Później no, jako trener rozpoczął już pracę z młodzieżą i pracował z 16, 17, 18 latkami. Ta kadra do lat 20. Za chwileczkę będziemy też mieć jednego z jego podopiecznych. No i później już też z zespoły ekstraklasowe, tytuły mistrza Polski i przede wszystkim teraz asystent trenera reprezentacji, chociaż nawet mówiło się, że był jednym z kandydatów na pierwszego selekcjonera. Razem ze mną w studiu Tomasz Kowalczyk. Witam cię Tomku. Dobry wieczór. Też jak my wszyscy no w szoku właściwie można powiedzieć, nie możemy się z tego otrząsnąć, bo Jacek Magiera to przede wszystkim człowiek no, tryskający zdrowiem, tak by się chciało powiedzieć. Zdrowy tryb życia, wzór nie tylko taki jako człowiek, ale także właśnie jako sportowiec dla młodych i zresztą to pokazywał wielokrotnie. Tak, pokazywał tą drogę piłkarzom. Jacek Magiera miewał takie zadania, jak jeszcze pracował w legii w charakterze drugiego trenera czy trenera rezerw, ale trafił na takie pokolenie zawodników Legii, że trzeba było tych zawodników pilnować i, i on pilnował. Kamila Grosickiego na przykład y, wiele razy y, tam było wielu takich piłkarzy, gdzie y, krążył różnymi y, tajnymi ścieżkami, żeby oni nie, nie poszli o krok za daleko. Nie wiem oczywiście jak to dokładnie wyglądało w szatni, ale wydaje się, że to człowiek, który nie potrafi podnieść głosu, nie potrafił, tylko argumentami przekonywał tych ludzi. Tak, on rzadko krzyczało, Oczywiście pewnie przy jakichś przemowach, kiedy Legia, nie wiem, zdobywała Mistrzostwo Polski, czy była ważna narada, to, to może gdzieś wchodził na wyższy poziom emocji. Jestem sobie w stanie to wyobrazić, ale on rozmawiał i miał magnetyczny sposób mówienia. Zarażał taką iskrą, takim żarem, kiedy mówiło o piłce albo mówiło Ważnych rzeczach w życiu, to, to po prostu się go słuchało i pamięta się te e, historie. Można było samemu się zastanawiać, właśnie. Czy to jest dobry pomysł na, na trening, na, na, na coś w życiu? Można było się inspirować po prostu od Jacka Magiery. No to był urodzony trener, urodzony szkoleniowiec, no i mentor, tak jak tutaj słyszeliśmy, też Grzegorza Square, chyba. To posłuchajmy teraz Andrzeja Janisza, który Jacka Magierę znał jak mało kto, bo przecież właściwie cała ta piłkarska, a później trenerska kariera. No to Andrzej obserwował właśnie Jacka Magierę. Jacka Magierę znałem ponad 30 lat. Urodził się 20 lat po mnie. W tym samym miesiącu, dwa dni różnicy, jeżeli chodzi o datę urodzenia. Skończył historię, podobnie jak ja.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 Właśnie Jacka Magiery i o tym nie mówi się zbyt często, ale ja sądzę, że to wypłynie. Do tego Jacek był wspaniałym człowiekiem, był spokojny. Ja bywałem na treningach, jeździliśmy na różnego rodzaju zawody, bywałem w szatniach zespołów, jeździłem autokarem. Ja nigdy nie widziałem, żeby Jacek podniósł głos, żeby krzyknął, a jednocześnie był konsekwentny.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 drużynę w Lidze Mistrzów. To wszystko to są jego sukcesy piłkarskie, bo przecież jeszcze dochodzi wicemistrzostwo w Śląsku, Wrocław. Natomiast chyba ważniejsze jest to, jakim Jacek był człowiekiem, a był człowiekiem niezwykłym, zupełnie niepasującym do tego piłkarskiego świata. Wydaje mi się, że był jednym z najuczciwszych i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 tak było dzisiaj z Jackiem. Bardzo osobiste, takie głębokie wspomnienie Andrzeja Nisza o Jacku Magierze. Jacek Magiera, no, człowiek, tak jak mówimy. Też wielu talentów, bo piłkarz, trener, psycholog można powiedzieć, ale historyk. także historyk. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo pisał pracę magisterską. O, Historyczna hmm, i emblematyczna, heraldyka, emblematyka, tak na podstawie hehehe, tak, klubów, klubów piłkarskich, No, tytaniczna praca, żeby się przekopać przez te wszystkie herby, prawda? Tak, i, I lubił to, znał się na tym tłumaczył, skąd y, bierze się taki herb, y, jaką ma etymologię. Y, no, Fenomenalna sprawa, że był tak zainteresowany historią, też y, pomagał y, kolegom z drużyny, kiedy mieli zajęcia, kiedy trzeba było na różnych też jakichś studiach wieczorowych zdać jakiś egzamin, to, to zajmował się właśnie edukowaniem, kserował książki, kserował dokumenty. Twoje doświadczenia takie dziennikarskie, jeśli chodzi o wywiady, no wiadomo, że pomeczowe czy na konferencjach to, to zawsze jest pewien schemat, tak? Ale gdzieś tam czasami no pewnie też widać tą oryginalność trenera Jacka Magiery było. Tak, e, że był niezwykle skupiony, nigdy tak naprawdę nie powiedział y, słowa, którego chyba nie przemyślał y, wcześniej w głowie. Nie był y, chaotyczny, y, spontaniczny, a wyważony i kiedy mówił, był tak pe pewien tego, tego, co mówi. No ale na... też nie mówił drdy mało, prawda? Nie, to mówił, nie jest tak, że za wszelką cenę bronił drużyny ale też nie, nie wystawiał na strzał piłkarzy, którzy zawiedli. Tak, no teraz... Y, podczas gali Tygodnika Piłka Nożna nagrywałem z nim rozmowę, czyli w styczniu, w styczniu tego roku o pogodzie, która panowała wtedy zimowa aura w naszej ekstraklasie i szykowały się rozgrywki o planach reprezentacji. No to były też takie momenty krótkich spotkań na zgrupowaniu. Czasami nie chciał, nie chciał już w pewnym momencie wychodzić gdzieś przed szereg przed Jana Urbana i to były też tylko takie pogawędki off the record. No bardzo skoncentrowany, spokojny człowiek, e, który jak e, coś mówił, to, to wiedział właśnie, co chce powiedzieć no i zarażał i, i, i budził refleksję też, e, jeżeli chodzi o przemyślenia. Grzegorz Skwara powiedział o tym, że zaczynał w Rakowie Częstochowa, ale później szybko bardzo przejęła go Legia Warszawa, no i tam różne miał momenty, ale w, pewnym, w pewnej chwili gdzieś tam wpasował się w tę drużynę, no i grał bardzo dużo, wtedy m.in. trenerem Legii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 na pierwszym czy drugim roku studiów to zawsze służył swoją pomocą, pomagał im nawet zdobywać materiały, uczył i z tego, z tego go na pewno również zapamiętam. No, no tragedia niesamowita właśnie. Widzimy jak, jak sportowy tryb życia prowadził, prawda. No, no strata ogromna oczywiście nie, nie tylko dla świata piłki, ale, ale przede wszystkim dla, dla najbliższych i to coś niewiarygodnego. No, rzeczywiście. Ale wiele osób, z którymi rozmawiałem, powtarza, że to nie był jakoś specjalnie utalentowany piłkarz, ale ta praca jednak, ta świadomość tego, że trzeba się poprawiać, że, że nie wszystko jest dane od Boga, prawda, tylko trzeba... trzeba no tak, na to tak sam wyznawał taką zasadę i zdobywał przecież to Mistrzostwo Europy do lat 16, a później prowadząc też młodzieżową reprezentację do lat 20, mówił o tym, nie każdy każdy z tych piłkarzy zagra później w reprezentacji. Niektórzy trafią do trzeciej ligi, a ci, którzy trafią do, do reprezentacji, no to niekoniecznie też zrobią jakieś wielkie kariery. Trzeba o Teraz tym dobrze pamiętać. powiedziałeś, czyli a propos tego, czyli Mistrzostwa Świata do lat 20, mamy wypowiedź Jakuba Bednarczyka, który trafił do Górnika Łęczna no i między innymi w trakcie Mistrzostw Świata występował właśnie u Jacka Magiery do lat 20. Posłuchajmy, co mówi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 ale komunikacja z trenerem jako człowiek po prostu to jest coś, co się rzadko spotyka. Też jak już nasze drogi się jakoś troszkę przez po prostu życie rozszedły. Zawsze byliśmy w kontakcie, zawsze do siebie pisaliśmy, co po prostu też pokazuje, że obojętnie czy się jest w danym zespole albo lub w kadrze i się ma takiego trenera, to nie tylko to znaczy, że wtedy się ma kontakt, tylko też poza tym i też w różnych sytuacjach trener mi pomagał, czy to właśnie było jak prosiło się o jakąś radę, dlatego no jestem w wielkim szoku, smutku. Jakub Bednarczyk o Jacku Magierze, ale wiem Tomku, że też prześledziłeś jakieś konta społecznościowe obecnych reprezentantów i Robert pożegnał tak. Jacka Magierę, też nie dowierza w tym swoim poście, Matikasz, także obrońca Aston Willi, który, który napisał o tym, że to był świetny, zawsze uśmiechnięty człowiek, no i dochodzą kolejne, kolejne wpisy naszych piłkarze, więc y, też w szoku są kadrowicze nie mogą, nie mogą w to zupełnie uwierzyć. No a w naszej reprezentacji pierwszej i Michał Skureś, i Nikola Zalewski przecież prowadzeni przez Jacka Magierę w tej kadrze do lat 20. Ale w ogóle popatrzyłem, że większość z tych zawodników no to właściwie gra w zagranicznych klubach czy w niemieckich, prawda, gdzieś tak, w Jacek Magiera w ogóle miał takie zadanie z kadrą do lat 20, że wtedy było bardzo dużo zawodników poza polskiej ekstraklasy, ściąganych z Niemiec i niektórzy nie mówili nawet po polsku, ale... Jacek Magiera mówił, że to, to nie, ma nie ma dla niego znaczenia, że mówią ze swoimi przyjaciółmi, rozmawiają przez telefon po niemiecku na przykład, tak bo ważne, żeby się rozumieli na wszystko, żeby tak. się rozumieli, to, to... ale przy kolacji rozmawiano po polsku. Tak, Tomku, to jeszcze powiedz, no bo nie ma co ukrywać, że Jacek Magiera był asystentem Jana Urbana i oczywiście Jan Urban, żeby pozostał jak najdłużej, żeby osiągał sukcesy, ale no już gdzieś tam powoli się mówiło, że on jest szykowany też, prawda, na to, żeby kiedyś w przyszłości takie na pewno było jego marzenie przejąć reprezentację. Tak, e bo podążał już e, indywidualną ścieżką. Był przecież mistrzem Polski z Legią Warszawa. Grał w Lidze Mistrzów ze Śląskiem Wrocław. To drugie miejsce i wcześniej uratowanie Śląska przed spadkiem. i zostało... wszystkie te szczeble trenerskie tak. klubowe przeszedł. Tak, tak. tak to człowiek, który właśnie z szczebelek po szczebelku, też drugi trener legi Warszawa, zespołu rezerw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no tutaj zgodził się na to, żeby wrócić do roli asystenta. Człowiek, który był już pierwszym trenerem tylko dla Jana Urbana, bo oni mieli nieprawdopodobną więź mhm. w 2006, 2007 roku. Jan Urban zostawał selekcjonerem. Już później zaczął współpracować z Jackiem Magierą. No wspólnie z Jan Urban, z Jackiem Magierą ogrywali zawodników Legii w siatko nogę niemiłosiernie. Nie miał nikt żadnych żadnych z nimi szans. No jeszcze takie, takie wspomnienie Jacka Magiery, piłkarza, no to gol z Wisłą Kraków w naszej Ekstraklasie, gdzie Adam Piekutowski tylko odprowadził piłkę wzrokiem, a ta piłka wpadła do siatki pod samą to poprzeczkę. przecież nie był napastnik no nie, nie był napastnik i tak jak powiedziałeś, no ty, nie był zawodnikiem, który miał nie wiadomo jaki talent, ale to trafienie to mogą Państwo sobie Stadiony zobaczyć. Świata, Stadiony, Stadiony świata. świata. Jacek Magiera, nie ma go już wśród nas. 49 lat dzisiaj zmarł nagle i wszystkie mecze 28. kolejki, która właśnie się rozpoczęła, będą się rozpoczynać minutą ciszy Tomasz Kowalczyk. Dziękuję Ci serdecznie dziękuję. za to wspomnienie. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.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 to, promocja. to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 20.30, Waworobiec zapraszam. Ogromny pożar w zakładzie utylizacji opon w miejscowości Rożental na Pomorzu. Na miejsce dojeżdżają kolejne wozy strażackie. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Mówi w TVP Info rzecznik pomorskich strażaków młodszy aspirant Dawid Westrych.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 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przybył również na miejsce w celu monitorowania jakości powietrza oraz zadysponowano specjalistyczną grupę chemiczno-okologiczną z Gdyni w celu monitorowania atmosfery. W pożarze nikt nie ucierpiał. Unijny system kontroli wjazdów i wyjazdów na granicach działa już na pełnych obrotach. Zapamiętuje i rozpoznanie dane biometryczne, takie jak m.in. rysy twarzy czy linie papilarne. Ma chronić unijne granice przed nielegalną migracją i na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 rodzinnych ogródków działkowych. Niektóre kwiatki marży. Ziemniaki wchodzą, co niektóre, ale zimno. No, nie nie mogą poschodzić nawet. Czosnek, cebula. Pomarzło trochę rzeczy, Lendy. W sumie to nic nie wschodzi, bo jest zimno. Na przykład te jułka też jest zmarznięta. Ta wiosna jest brzydka. Ubiegłoroczna była jeszcze gorsza, bo w maju były mrozy, pomarzło wszystko. A w tym roku jest chłodno, brzydko. Zmiana taka pogoda. Ta huśtawka jest niedobra. Skutków przymrozków obawiają się też sadownicy, którzy pamiętają ubiegłoroczny nieurodzaj, gdy naj, nar, najbardziej ucierpiały plantacje truskawek, brzoskiń, wiśni i czereśni. 32 minuty po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. Obok mnie już jest Magdalena Skajewska, czyli świat w powiększeniu tuż, tuż. Dobry wieczór, Magda. Dobry wieczór. Tak sobie myślę, że chyba oczy całego świata, i Europy, i Azji, i Afryki, zwrócone są teraz na Pakistan, no bo tam ważą się losy kryzysu światowego tak naprawdę. No i ważą się losy tego, o czym może mniej mówimy teraz, bo wszyscy myślimy o gospodarce, wszyscy myślimy o tej ropie. Ważą się losy życia bądź śmierci ludzi, którzy tam mieszkają. A dodajmy, że ten konflikt tak do końca nie jest przerwany, prawda? Bo cały czas trwają działania wojenne między Izraelem a Libanem. Także ataki są odnotowywane, czy to w Kuwejcie, czy to w innych krajach Zatoki. Także bez wątpienia jest, o co te negocjacje prowadzić, a czy one się w ogóle powiodą, czy do nich dojdzie. Już za chwilę porozmawiam z moim gościem. Magdalena Skajewska. Świat w powiększeniu.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 jest postawiony na czele tej delegacji jako osoba, która musi spróbować to tę sytuację uporządkować. No jest to szalenie trudne. Tak? Te negocjacje będą bardzo wrażliwe. Obie strony nie miały kanałów komunikacyjnych, mają absolutnie inne oczekiwania co do wyników tych rozmów. Więc no wydaje mi się, że jest to oczywiście, gdyby udało się doprowadzić ten, ten, ten proces do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 Jeden taki personalny wątek prawdopodobnie niedoceniany. Należy pamiętać o tym, że przynajmniej e, jako fakt medialny nie chcę teraz jakby wnikać na ile jest to potwierdzona Hmm, czy, czy była to poważna próba, ale rzeczywiście Irańczycy grozili yy, yy, no, politycznym zabójstwem Donalda Trumpa. Tak? I to niedawno, jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa lata temu przed, przed wyborami. Yy, więc skądinąd wiemy, że Donald Trump po prostu personalnie yy, no, nie jest wielkim fanem Iranu. Tak? Więc wydaje mi się, że, że to Taki takie osobiste, tak, tak, <laughs> osobiste uprzedzenie, czy pewna osobista historia mm -hmm. yy, no, też tutaj po prostu odgrywa pewną rolę.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 Posłuchamy też reportażu Janusza Deblisema i Barbary Grębeckiej Pamięć Radia. O człowieku, który nazywany był księciem spikerów. Zapraszam. Dorota boniecka -Górny. Autopromocja.